Czyli wywiad tygodnia. Dzień dobry, moim gościem dzisiaj jest Paweł Kukiz, witaj. Dzień dobry. E, Pawle, jesteś człowiekiem o dość mocno skręty, skonkretyzowanym światopoglądzie na wiele różnych spraw. Na pewno chciałbym z tobą porozmawiać również o tym, ale może na początek troszkę luźniej o sprawach, które są przecież dla artysty bardzo ważne. Co nowego zespołu piersi? Doszło nowego. Ja już przygotowany materiał z nagraną płytę, yy, która tylko czeka na odpowiedni czas na wydanie, czyli na y, prawdopodobnie będzie to wrzesień na 99,9%. W tej chwili jest sezon grania koncertów, który się zaczyna mniej więcej od połowy kwietnia i trwa do połowy października. Czyli praca. No tak, praca, praca sama w sobie jest bardzo przyjemna i to jest coś, co kocham, ale, ale, ale dojazdy po tych yy, yy, drogach w tej chwili, które zgoda się ocknęła i buduje w, yy, po trzech latach rządów, no to, to masakra. Jak obecnie wygląda promocja nowych utworów w stacjach radiowych, powiedz mi, yy, nie wiem, sieciowych, dużych? Czy nagrane płyty na przykład to jedno, a promocja to pewnie co innego. Duże stacje radiowe, duże media, yy, mówię tutaj o mediach komercyjnych i państwowych, yy, publicznych, yy, to media najczęściej, znaczy media, które, się, które przeszły bardzo dużą ewolucję od czasów, yy, w których zaczynałem grać, bo o ile po 1989 roku, tuż na początku lat 90., jeszcze istotą mediów rozgłośni była muzyka, tak w chwili obecnej istotą, taką jakby priorytetem dużych stacji radiowych jest informacja, właśnie propaganda plus reklama. I teraz... Jest to oczywiście z niekorzyścią dla młodych kapel, bo z natury nawet przywiązanej do wieku twórców. Jest, prezentują one muzykę no, taką nonkonformistyczną, czy jakieś spojrzenie, jakąś kontestującą rzeczywistość. Natomiast w, w tej chwili istotą jest propaganda, informacja, reklama. I teraz nie daj Boże, jest to rzeczą oczywistą, że trudno jest wpuścić zespół kontestujący... Zastaną rzeczywistość, a tak najczęściej jest to, tak jak powiedziałem wcześniej, przy, w, charakterystyczne dla młodych zespołów w, między reklamą p, proszku przeciwko świądowi w, w okolic intymnych, a pigułkami zapobiegającymi zaparciom w wieku przekwitania. Także puszcza się w tę więc muzykę, która jest już grana od... 50 lat puszcza się piosenki, które właściwie nie mają jakiegoś szczególnego przekazu, są mówiąc, nazywając rzeczy po imieniu o niczym. Są bezpieczne, zachowawcze, niekontestujące. Dlatego to radio, dlatego mówię, wielokrotnie mówiłem i to nie jest żadna kpina, wolę wracając z domu słuchać, nie wiem, Radia Maryja czy w lokalnej rozgłośni, w jakiejś tożsamej z, z danym regionem niż tej sieczki. Propagandowo-reklamowej. Wystąpiłeś niedawno w jednym z programów telewizyjnych w TVN w śniadaniu mistrzów Umelera, Razem z premierem Tuskiem, z Tomaszem Lipińskim, bodajże, ze Zbigniewem Hołdysem. To taka była medialna potyczka. Donald Tusk z niej wyszedł obronną ręką. Co masz do zarzucenia naszemu premierowi? To znaczy, ja nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że. Donald Tusk, przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie przeze mnie poruszane, niektóre kwestie, wyszedł obronną ręką. Raczej dziennikarze, którzy tak twierdzą, wykazują się ignorancją i nieznajomością w zagadnienia, które poruszałem. Ja zapytałem pana premiera o rzecz najistotniejszą według mnie, mianowicie o system ustrojowy, który... Platforma obiecywała zmienić. Zapytałem premiera co z jednomandatowymi okręgami wyborczymi. To nie jest tak, że ja jestem taki mądry, a ludzie są tacy głupi, bo nawet moja żona nie bardzo wie na jakich zasadach są przeprowadzane obecnie wybory w Polsce, jaka jest ordynacja wyborcza, więc ja pokrótce przybliżę ludziom. Bo jeden z zarzutów był taki, że platforma, która chciała wprowadzić te jednomandatowe okręgi wyborcze nie zrobiła nic poprzez trzy lata swojej władzy, by uświadomić ludziom na czym, jakie mielibyśmy korzyści, jakie naród miałby korzyści dzięki zmianie ordynacji wyborczej. W tej chwili w Polsce głosujemy na. mamy ordynację proporcjonalną, czyli polega to na tym, że możemy, że oddajemy głosy na partię których z kolei które przekroczyły 5% próg wyborczy, gdzie tak naprawdę wódz decyduje o tym, kto wejdzie do Sejmu. Nie wyborca, bo my nie głosujemy na nazwiska, bo to wódz ustala, ustala kto jest na którym miejscu na liście. No, tak, tak jak powiedziałem, wódz partyjny, czy to jest Kaczyński, czy to jest Tusk, czy to jest Napieralski, czy Pawlak, każdy ma mniej więcej takie same możliwości. Parlamentarzysta nie odpowiada więc przed wyborcą, tylko jeżeli chce startować w następnych wyborach i być przez wodza umieszczony na liście, musi zachować dyscyplinę partyjną i naciskać guzik nie tak jak chce wyborca, ale tak jak życzy sobie tego wódz. Ja po programie, kiedy rozmawiałem z panem premierem sam na sam, Powiedziałem, że jeżeli szuka oszczędności, to to po jaką cholerę, ironiz ironizując oczywiście, po jaką cholerę te wszystkie listy z nazwiskami, gdzie często w ogóle nie mamy pojęcia kto to jest, skoro wystarczy malutka karteczka formatu y, pudełka od zapałek z pięcioma nazwiskami, Tusk, Kaczyński, Napieralski, Pawlak i ktoś tam jeszcze i skreślamy jednego, a on sobie i tak dobierze ten, który wybra, wygra tych y, swoich po prostu żołnierzy, swoich podwładnych, swoich, y, swoje cienie po prostu tak naprawdę. Sprawa systemu wyborczego jest czymś tak istotnym jak silnik w samochodzie. Wszystkie teraz w tej chwili kłótnie możemy porównać do kłótni, jaki ma być kolor karoserii, natomiast tak naprawdę silnik nie działa. W systemach większościowych, w jednomandatowych okręgach wyborczych głosujemy na posła, na, konk na, konkretną, na, posła, na konkretną osobę, którą znamy z imienia i z nazwiska i która nam konkretnie obiecuje, że tutaj, w tej i w tej miejscowości nie będzie tej dziury na środku drogi my go z tego możemy w każdej chwili rozliczyć, możemy zrobić referendum, dzięki któremu odwołamy tego posła, jeżeli tej dziury nie zasypie, czy nie, nie zlikwiduje mało tego, jego konkurent, który nie dostał się do Sejmu, z racji mniejszej ilości otrzymanych głosów cały czas siedzi na karku temu, który wygrał, by wykazać jego ignorancję, by wykazać jego niekompetencję i żeby wejść na jego miejsce więc tutaj naciska ten, ten posł w tym wypadku, przy okazji, przy okazji okręgów, przy okazji ordynacji większościowej, głosujemy na nas i to nazwisko w każdej chwili możemy skreślić. O okręgach jednomandatowych słyszy się już od ładnych kilku lat i to nie pierwsza władza, która to obiecuje, prawda? Natomiast gdzieś później okazuje się, że jedna z partii wygrywa wybory no i gdzieś ta obietnica ale, ale, ale, się zapodziewa. Ale, ale Tusk miał, Platforma miała, ma możliwości, nie wyczerpała. Dziennikarze stwierdzili, że premier Tusk wygrał na przykład w tej kwestii mówiąc, że jednomandatowe okręgi wyborcze wprowadził w, w Senacie. No świetnie ja się cieszę, ale Senat po pierwsze ma marginalne znaczenie, po drugie w, troszeczkę świadczy to o takiej lekkiej schizofrenii w Platformie, bo przecież postulowała zlikwidowanie Senatu, a po trzecie nie wyczerpał Premier czy Platforma wszelkich możliwości, ponieważ mając większość w Senacie, może poprzez Senat zarządzić referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych, ponieważ pre, pre, prezydent również pochodzi z partii, z Platformy Obywatelskiej, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że to, jak mówiąc kolokwialnie kle, klepnąłby to referendum. A w związku, gdyby to referendum było pozytywne dla mo, mojej koncepcji tej ustrojowej, no to wiadomo, że Platforma musiałaby się, że wszystkie pozostałe partie musiałyby się z narodem liczyć i w jakiś sposób wprowadzić być może system mieszany czy jakikolwiek inny, ale Mówię w wielkim skrócie, proszę mi wierzyć na słowo, system z jakim mamy obecnie do czynienia to nic innego jak komuna, z tą różnicą, że komuna oświecona, czyli jeden PZPR z jednym wodzem został zastąpiony czterema PZPR-ami z czterema wodzami i o ile za czasów komunistycznych wszystko było jasne, był wyrazisty podział na my i oni, My tu mówię tutaj o sobie i oni, PZPR z Gierkiem czy Jaruzelskim, tak w tej chwili nagle ja mam czterech pierwszych sekretarzy, Bóg wie, który. Jedyna moja, jedyną moją możliwością jest wybór między spośród tych czterech. Mało tego, na podstawie tego systemu proporcjonalnego, proporcjonalnego jestem w stanie, jak ja słyszę, że my żyjemy w, w demokratycznym państwie, to mnie ogarnia pusty śmiech. Dlatego, że w konstytucji każdy z nas ma zagwarantowane czynne i bierne prawo wyborcze oraz wolność sumienia, no i wyznania, no ale sumienia, tutaj skupię się na sumieniu. Czynne prawo wyborcze, to znaczy, że mogę głosować, bierne prawo y, wyborcze, mogę startować w wyborach, mogę być wybrany. Więc jeżeli mnie na przykład sumienie nie pozwala zidentyfikować się z jedną z tych partii, które są obecne na rynku, więc y, z automatu zostaje pozbawiony biernego prawa wyborczego. Możesz założyć swoją partię. Ja w ogóle mogę wiele rzeczy zrobić. Mogę zrobić zamach stanu, zastrzelić panującego prezydenta i objąć siłą władzę. Wiesz, to jest takie rozumowanie. To jest takie rozmowanie, co znaczy założyć swoją partię? Po co? Tylko po to, żeby, żeby ją rozwiązać z chwilą wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych? Zwróćcie uwagę na systemy anglosaskie, czyli samą Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Szwajcaria, to są wszystko państwa, wszystkie te państwa, wszystkie państwa rozwinięte są to państwa, gdzie my mamy do czynienia z ordynacją większościową i z silną władzą wykonawczą w postaci bądź systemu prezydenckiego, bądź kanclerskiego. Wszystko jest jasne, wszystko jest proste, nie ma miejsca na szarpaniak na przykład krzyżem z prawa na lewo, z lewa na prawo. Tak, tylko, że oni mają demokrację już od lat 200, stary argument, ale jednak chyba cały czas mocny. U nas w Polsce być może przez 20 lat się tego jeszcze po prostu nie nauczyliśmy. Prosta rzecz, żeby, żeby, żeby te, te stan rzeczy zmienić. Po prostu nie iść na wybory i cześć. Niech władza po pierwsze zobaczy, w jaki sposób jest ignorowana, ponieważ ja, ja mówię poważnie, ja nie widzę jakiejś szczególnej różnicy między, między między Platformą, pisem SLD czy PSL-em. Naprawdę. Pewnie, że są y, różnice ideologiczne, różnice podejścia do bezpieczeństwa państwa itd., itd. Ale nie mniej mamy do czynienia w, w, w sytuacji systemu takiego wielopartyjnego, mamy do czynienia non-stop z problemami choćby w sformowaniu też rządu, sformowaniu czy w przepchnięciu jak gdyby, ustawy przez, jeżeli tam mówię też kolokwialnie, przez, przez tej. zauważ, że Belgia jeden z jako jeden z nielicznych krajów, który, ma, który na, na zachodzie Europy, który, w którym pozostał system proporcjonalny, ordynacja proporcjonalna, ma problemy od blisko roku w, ze sformowaniem rządu. Prowadzenie systemu, o którym mówię, wymaga tylko dobrej woli partii. Tutaj niczego, niczego szczególnego nie trzeba. Dziękuję. Dziękuję. Oko w oko, czyli wywiad tygodnia.